Witam wszystkich, z tej strony Kot, a to jest piąty odcinek podcastu komiksowy Titan. time Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Okulski. No cześć, witam. Łukasz jest autorem komiksów Cienta Okulta, dobrze przeczytałem? Tak, dokładnie. I rekurs, jeśli tak, tak się czyta. Wow. No, ja też, też sam nie wiem jak to się do końca czyta, bo to zawsze jest tak z nazwami, że, że są w innym języku i, i, i po prostu fajnie wyglądają, a jak się je czyta to nikt do końca nie wie, no chyba, że Robert. No dobra, e, przejdźmy od razu do mojego pierwszego pytania, czyli jak się właśnie zaczęła twoja kariera e, komiksiarza, rysownika komiksowego, jak to się w ogóle stało, że zacząłeś rysować? A To, że zacząłem rysować, to w ogóle jest znaczy, no, fajna historia i się zastanawiam, jak dużo w niej jest prawdy, bo to za każdym razem, jak ją opowiadam, to mi się wydaje, że coś w niej zmieniam. Tak czy inaczej, jak byłem mały, jakoś tak, nie wiem, 6 czy 7 lat miałem, Moi rodzice zabrali mnie do, ze sobą do znajomych, jak szli, i ci znajomi mieli jakiegoś tak kilkunastoletniego syna, nie wiem, czy 15 czy 16 lat miał, tak czy inaczej, on sobie rysował i rysunki normalnie na jakichś kartkach A4, ołówkiem czy coś takiego i jego rodzice brali w i sobie rozstawiali po mieszkaniu czy wieszali, czy na jakichś półeczkach I, i ja jak widziałem te rysunki jego że ło, jakie fajne i tak, i tak na półkach i w ogóle i stwierdziłem, że ja też tak chcę I, i dosłownie tego samego wieczoru jak wróciłem do domu to stwierdziłem, że ja zaczynam rysować no i zacząłem sobie rysować zauważyłem taki wielki czarny zeszyt A4 który jeszcze gdzieś mam w szufladzie i zacząłem w nim rysować dosłownie no... No ja po prostu zupełnie nie potrafiłem rysować, ja byłem strasznie taki, nie wiem, ja nie umiałem pisać ładnie, nie umiałem, ja po prostu takie kulfony stawiam, jakbym lewą ręką wszystko robił no ale tak powolutku, coś tam sobie rysując wymyślając, potem przerysowywując różne Pokémony i inne takie, to się trochę uczyłem, no bardzo dużo przerysowywałem, tak po prostu patrząc się na coś i, i rysując, a komiksy no to to jest dość ciekawe, bo czy ciekawe, no nie, nie, nie. po prostu ja się komiksami w ogóle praktycznie nie interesowałem ja bardziej jakieś nie wiem, animacje czy coś takiego, jeżeli komiksy o to Kaczory Donaldy, bardzo lubiłem Kaczory Donaldy ale to właściwie i tak bardziej dla gadżetów niż dla komiksów, bo Mikiego nie lubiłem, Gufiego nie lubiłem, tylko tam przyjrzałem komiks z Kaczorze Donaldem i, i tyle, i miałem zabawę. Wow, to zupełnie jak I ja. Tak... Tylko, że tak, ja nie zacząłem no to... rysować nic. A, nie. Ja Znaczy widzisz, Ja właśnie to jest tak, że ja rysowałem sobie, o tak, o, coś sobie rysowałem, bo chciałem fajnie rysować, no a komiksy to widziałem jakieś Kaczorze Donaldy, coś takiego, nawet, nawet nie myślałem o tym, żeby rysować komiksy. Wiem, że kiedyś było coś takiego, że jakaś czyjaś koleżanka z liceum, w ogóle jakiś komiks, taki mangę jakąś gdzieś udało jej się przepnąć, ona była gdzieś do kupienia, że o, że jakaś taka dziewczyna w liceum rysowała, to może ja też bym mógł rysować, ale nie, zupełnie o tym zapomniałem. No i co się zaczęło? Zaczęła się era tych wszystkich komiksów internetowych i losuksa. No jestem typowym przykładem człowieka wciągniętego w to przez znajomego, który gdzieś tam czytał Losuksa i zobacz jakie śmieszne, pokazał mi... No jak już tak się zaczęło, już zobaczyłem właśnie te komiksy internetowe, pamiętam, że Konrad Okoński z jego tą wiśnią, to ło, bo to losyk to był, no, był rysowany jak był rysowany, to było bardziej takie po prostu śmieszne bazgranie. A Konrad wtedy z tą swoją wiśnią. No teraz jak na to patrzę, też trochę inaczej patrzę, ale wtedy to mi się wydawało, Jezu, jaki on jest niesamowity! Nie no i tak był naprawdę bardzo dobry na tamte, ten to był najlepszy, na tamte, w tamtych czasach to był najlepszy, jak gdyby rysunkowo komiks internetowy. I po prostu jest, byłem wielkim fanem. no. I jakoś tak mnie to wciągnęło, że kurczę jakieś bitwy komiksowe, jakieś tam forum tego Losuksa. No i tak, no, że ja cały czas rysowałem to tak, no, że no, to sporo mi brakowało, ale coś tam zacząłem jakoś sobie tam na forum coś rysować, do tych bitew startowałem czy coś. No i tak jakoś tak powolutku. Się wgryzałem w to takie środowisko internetowego komiksu, aż do momentu, kiedy powstał Dominik. Dominik to był taki projekt, gdzie rysownicy komiksów różni rysowali komiks internetowy o rysowniku komiksów internetowych. No tak no naprawdę znaczy, tak. byli różni autorzy a ja zostałem wciągnięty przez podajże Kura o, i on z w komiksowych. I on jakoś tak miał scenariusz jakiś dla mnie, że weź mi to narysuj, byłoby fajnie, bo słuchaj, tutaj byśmy się wrzucili, im pasek jakiś. No i ja z to narysowałem, nie ma problemu. I jakoś tak przez to, że tam narysowałem dla nich tego Dominika, to się wtedy poznałem właśnie z Robertem Sienickim, z Kubą Dębskim, z Demem. I, I paroma innymi osobami, tak bardziej internetowo, a na jakimś najbliższym konwencie, o, bo właśnie wtedy jeszcze nie chodziłem na żadne festiwale, tylko byłem na Dodzikonie, w którym było spotkanie komiksu internetowego. Oj, tam, tam się spotkaliśmy po raz pierwszy z niektórymi osobami. Tak zaczęło, że ja tam sobie powolutku rysowałem. Potem razem się założyliśmy takie swoje forum, na którym stwierdziliśmy, że przydałoby się coś zrobić z tymi komiksami internetowymi, założyć netkolektyw, później magazyn kolektyw i tak właściwie bez żadnego wielkiego rysowania, bo ja zrobiłem tylko tam, nie wiem, może dwa czy trzy paski Dominika i może w dwóch czy trzech bitwach brałem udział, Tak się od razu udało mi się wkleić do kolektywu i kolektyw, kurczę, na papier, ja człowiek znikąd, a mam szansę być na papierze, jasne, że tak. No i sobie narysowałem wtedy pierwszy komiks, który został bardzo fajnie przyjęty i, i, i wtedy stwierdziłem, że a, to kurczę, trzeba się bawić dalej. No i zacząłem się bawić dalej. Trochę tu trochę tam. W sensie, że tak bardziej do szuflady, że dla mm -hmm. siebie coś tam próbowałem, jakiś komiks internetowy, może ja z czymś takim wystartuję, ale nie, nic mi się nie podobało, raz nawet z czymś wystartowałem, no i tak to było tak gówniane, bo ja jestem strasznie nie mam pomysłów na nic. Jestem człowiekiem, który jeżeli coś tam mogę narysować, to tylko czyjeś, bo sam, no, no jestem, no, no nie umiem nic wymyślić, naprawdę. Parę miałem prób w kolektywach, jestem jakieś z dwa szorty, które sam e, zrobiłem, że też wymyśliłem, nie, te historie. No a to tam sobie są i nie sobie będą, ale ja się już więcej takich takiej jest nie bawię, jestem tylko człowiekiem odrysowania. No tak czy inaczej, jakoś się, nie wiem, polubiliśmy, skumaliśmy się z Robertem na jakichś festiwalach, i, a, i zaczęliśmy sobie razem współpracować. Mi się bardzo podobał, jak gdyby, klimat opowieści Roberta, bo, bo pod lubimy podobne rzeczy, lubimy podobne klimaty, takie akcjonariaki, science fiction. Teraz to, co z Cienti robimy, takie noir, takie lekko komediowo. No, no, ja po prostu bardzo lubię takie klimaty, jakie Robert wymyśla, i do tego nam się od razu współpraca zaczęła układać, bo mi się podoba to, co on wymyślał, mu się podoba to, jak ja rysuję, więc. No i właśnie tak od początku do końca masz pełną e, historię mojego bawienia się w komiksy. Wow, czyli ty nie miałeś jakiegoś takiego swojego dawnego debiutu, tylko ten debiut to już był kolektyw i zjęto taka tak. prawda, czyli rzeczy, które się stosunkowo niedawno. Wiadomo. Nie, w kole... Znaczy... tak, tak. Znaczy, kolektyw pierwszy wyszedł to już prawie 4 lata temu. Tak, no 4 lata, na... ale... No, wiem, że... 4 lata, tak, cztery lata temu pierwszy kolektyw, tam był pierwszy mój komiks, to był komiks jeden, który rysowałem dla, do scenariusza Bartka Biedrzyckiego, taka jakaś dwu a drugi sobie sam wymyśliłem, to właśnie na z tej rzeczy, sam wymyśliłem, że będzie fajnie, ale jak gdyby nie wiedziałem, jak to zamienić na język komiksu, na scenariusz, jak ja mam to narysować, jak wtedy widzicie, się wtedy w ogóle nie miałem obycia z komiksem, ja mówię, a jeżeli czytałem to tylko, albo jakaś manga mi się wkleiła w ręce, jakiś Dragon Ball czy, czy Naruto od znajomych pożyczony, Albo no do Donalda już wtedy właściwie przestałem czytać, bo wyrosłem i tylko te takie internetowe. Ja tego nie wiedziałem, się, to się robi, nie, wiesz, ja najpierw zacząłem rysować tam ten komiks i Bartek mi dużo pomógł, trochę tam dialogi zrobił, uporządkował to w kadr, ten cały mój pomysł. Więc to jest takie, taki, taka nasza kooperacja. No i to był mój pierwszy komiks na papierze i właściwie taki pierwszy komiks w ogóle jako komiks, a nie jakiś tam pasek na bitwach. I tak, mój debut był od razu na papierze, to jest taki mały człowiek znikąd, pojawia się i było fajnie, bo okazało się, że wszystkim się spodobało, no jak na taki poziom pierwszego debiutackiego Zinu, który wychodził, czyli no, nikt, nikt się nie spodziewał, Bóg wie czego i dlatego ta taka moja historyka została sobie fajnie przyjęta. E, co właściwie było pierwszy, rekurs czy scienta? Rekurs, rekurs. Dopiero Scientia zaczęła powstawać dopiero po pierwszym odcinku Rekur. A o, i wtedy też powstawały shorty do rekordów, które publikowaliśmy. w netcie. to jakoś tak, że najpierw powstał odcinek, i w momencie, kiedy on był tam, premiera była przed festiwalem, premiera była na festiwalu, my zrobiliśmy odcinek tam do deadline, więc jakieś 2-3 miesiące wcześniej. Wszyscy 2-3 miesiące myśleliśmy, że zrobimy sobie te shorty. I w momencie, kiedy robiliśmy shorty, potem była premiera, i tak właściwie, no i przestaliśmy to robić, no bo zanim następny kolektyw, to znowu pół roku, i tak. I tak Robert, jak się razem zaczęliśmy trochę sobie rysować, więc on stwierdził, że, że on ma komiks dla mnie, e, czy znaczy dla mnie, no że on jest sobie sam w ogóle, bo Robert, e, on już mówił o tym, ale nie jestem pewien czy, czy, czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, że scientia to jest komiks, który Robert miał sobie rysować sam. On miał w ogóle, e, chciał sobie odpocząć od The movie, zrobić coś z fabułą, zrobić coś, co będzie jakby poważniejsze, E, zresztą no nie, no Robert tak ma lubi humor, więc to poważniejsze, no jest poważniejszy temat. No na pewno ja, jest poważniejsze ten... niż te mówi. no, nie, no tak. tego nie ma co ukrywać. <grym> tak, ale Robert jeszcze raz, Robert nawet robiliśmy przez dosłownie, może nie wiem, parę odcinków, parę plansz tego martwego współlokatora, ale to już gdzieś tam zniknęło w odmętach internetu i no i to może i lepiej. Choć pomysł fajny, no jeszcze, jeszcze zupełnie nie podatkiem rysować, to bo to moje zupełne początki. A, mm. No i jakoś tak Robert stwierdził, że, że, że robi to escient pokazał mi nawet pierwszy no, pierwszą planszę, chyba to nawet w formie pasku czy planszy, nie pamiętam. No pokazał mi coś no, jakieś pierwsze właśnie te jego rysunki, no że fajne, że robi sobie, no i tyle. A jakiś czas potem stwierdził, że że on, no, że on cały czas rysuje, mówi, że robi inne rzeczy i że chciałby z tego zrobić coś takiego grubszego, no ale nie za bardzo ma czasu, chciałbym ja to narysował. A ja wtedy, że nie, że kurczę, że szkoła, ja się tak strasznie bałem robić komiks internetowy, bo to przecież trzeba regularne te update'y robić i w ogóle, to przecież to jest tyle rysowania. Ja w ogóle, ja rysować plansze na tydzień, to przecież to jest straszne, to jest tyle roboty, ja mam tyle innych zajęć. No, ale jakoś jakimś cudem mnie namówił, no, zaczęliśmy sobie coś tam rysować, tylko wiesz, nic nie publikowaliśmy, tylko tak rysowaliśmy, żeby narobić sobie do przodu plansz. No, nie tam narysowałem dwie plansze, miałem miesiąc przerwy, potem kolejne dwie plansze, potem miałem z pół roku przerwy, w ogóle pierwsze kilka, jakieś pierwsze pięć czy sześć plansz to jest narysowane no, z dwa lata temu, może nie, nie dwa lata temu, z półtora roku temu. I dopiero tak mniej więcej od siódmej czy ósmej to było rysowane już tak, że zaczęliśmy publikować w internecie. No i tak, no i, no i właściwie tak do tego doszliśmy, że Cynthia zaczęła być komiksem internetowym. Okej. Okay. To w takim razie może spytam cię teraz, czy już zyskałeś coś na robieniu komiksów, czy to cały czas jest kwestia zdobywania internetowego, bądź nie, fejmu? Wiesz co, no na pewno zyskałem. Już powiem ci, że, że, że na pewno jest świetną rzeczą jest jak spotykasz się na festiwalu z ludźmi. I na żywo ludzie podchodzą do ciebie i mówią ci, że słuchaj stary, to co ty teraz robisz jest bardzo fajne, że wow, ja pamiętam jak ty rysowałeś kiedyś, ale jak ty rysujesz teraz, że świetny progres i że, że bardzo mi się to podoba, bo wtedy no, naprawdę człowiek po prostu no, rośnie. Naprawdę jest no, bardzo dobrze coś takiego słyszeć, szczególnie od ludzi, którzy siedzą w komikse, się komiksami interesują i co nieco wiedzą jak powiedzieć albo sami wiedzą jak rysować ale tak bardziej materialnie no to już udało mi się złapać jedną czy dwie jakieś takie robótki rysunkowe, gdzie mogłem sobie jako freelancer dorobić oraz nawet prowadziłem warsztaty rysunku dla młodzieży dla na zlecenie takiej mm, organizacji, nie nie organizacji, to była fundacja aktywizacji rozwoju młodzieży, coś takiego to u siebie w regionie to było w podajże w Staszowie bo jestem z Kielc aha okej okay. A powiedz w takim razie a tak właśnie no, rysujesz te komiksy, a kim oprócz tego jesteś? Czym się zajmujesz? No to znaczy no, głównie czym się zajmuję? Studiuję jestem studentem, jestem na trzecim roku międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie no i no, oprócz rysowania widzisz teraz jest tak, że no, tak jak mówiłem, że Jezu jedna plansza w tygodniu to jest tyle rysowania teraz rysuję, staram się rysować jedną planszę dziennie albo na dwa dni po prostu siedzę i to zajmuje bardzo wiele godzin ja właściwie przez te ostatnie. Jestem już na ostatniej prostej i trochę nie mam życia, tylko siedzę i rysuję. Ale jeżeli mam życie, no to mówię, no studiuję, bardzo lubię grać w kosza i często gram w kosza. Więc nie wiem, no takie życie studenckie, nie za bardzo wymagające. Tutaj trochę konsolki, tutaj trochę ze znajomymi gdzieś wyskoczyć. No nie no jest fajnie, ale chodzi mi bardziej o to, czy. Planujesz jakoś związać takie najdzie przyszłość z rysowaniem, czy no jak już studiujesz te coś, to będziesz się tym zajmował? Widzisz, no, ja od początku, jak gdybym miałem takie podejście raczej praktyczne, w Polsce się nie da na komiksie zarobić, a na, na zagranicę jeszcze jestem za słaby. Więc póki co no na pewno nie, nie wiąże przyszłości z komiksem. Na pewno chcę dalej rysować, ale to życia z tego nie będę miał. Dlatego jestem na takich studiach, na jakich jestem. I właśnie póki jestem na tych studiach, póki mogę część albo nawet większość mojego czasu po, poświęcić na zarabianie, na robieniu komiksów. Nie jestem wiele pieniędzy, ale to jest akurat tyle pieniędzy, że mogę sobie do tych studiów studii, studiów spokojnie dorobić to chcę się tym zajmować, chcę rysować tych komiksów jak najwięcej i być i się robić coraz lepszy, może nawet kiedyś się załapać na jakieś fuszki za granicę. Ale no przyszłości z tym nie wiąże, Na pewno na pewno komiksy będą w w moim życiu, że tak powiem to hmm, bardzo patetycznie i, i w ogóle, bo no jaram się tym straszę, to jest już ponad, to już coś więcej niż hobby czy pasja, bo mówię, rysowanie, no jak już nie rysuję, jak, jak, jest, jak jest dzień, bez którego rysuję, to się źle czuję, naprawdę. Ale tylko od razu nie A zacząłeś też więcej czytać komiksów, czy też dalej? Tak, tak, tak o, bardzo. Moim przełomem było mm, pierwsze WSK, warszawskie spotkanie komiksowe, kiedy ten kolektyw wyszedł. Bo to nie jest tak, że ja nie lubiłem komiksów. Ja po prostu jak gdyby uważałem, że komiksy, że są jakieś, ale ja tak właściwie nie wiem, czy to czytać. Kaczor Donald to nie jest prawdziwy komiks. Prawdziwe komiksy to jest coś takiego, takiego, wow, nie wiem, nawet nie wiem, jak to opisać. To jest takie jak gdyby niedostępne, tego się nie da znaleźć i prawdziwy czytacze komiksów to są tacy ludzie, którzy wie, wiedzą, co czytać i jak czytać? A ja nie wiedziałem, ja się, ja, ja, no co, gdzie ja pójdę do Empiku i sobie coś kupię? Ja nie wiem, co, co ja mam z tym zrobić? Taki byłem strasznie ten, dlatego jak pojechałem na festiwal, to stwierdziłem, że nie jestem na festiwalu, są fajne ceny i sobie coś kupię. I kupiłem i trafiłem bardzo dobrze, bo trafiłem na Stona Boy. To po prostu jest... Poznałem wtedy Eduardo Riso, czyli rysownika Stona Boy. kupiłem też sobie ja Vampira. No to były komiksy, które strasznie nam pozamiatały, bardzo fajne. Zobaczyłem, że komiksy potrafią być poważne, potrafią być świetnie narysowane, potrafią wciągać jak książkę i w ogóle jeszcze kazać myśleć, bo to jest to naboje. Jest takie straszne szczególnie, że nie kupiłem od pierwszego numeru, tylko jakieś takie e, trzy środkowe zeszyty. E, znaczy zeszyty to są takie albumiki. E, i wtedy po prostu wow, stwierdziłem, że to jest zarąbista rzecz od razu wtedy przez inter na internecie sobie zamówiłem przez internet jakieś mm, inne albumy na pewno o, wiem co, ja nie za bardzo wiedziałem co i jak zamawiać, jeszcze nie, nie znałem autorów nie, nie wiedziałem, które tytuły są, jakie, co jest fajne co czytać, czego nie nie znałem swoich gustów jak, jak gdyby za bardzo więc pierwsze co poleciało, to w momencie kiedy była premiera Sin City to sobie od razu wszystkie Sin City zamówiłem i tak jakoś wtedy właśnie od tamtego festiwalu się zaczęło, że kurcze komiksy są świetne. I na każdym następnym festiwalu sobie tak trochę więcej kupowałem, trochę składałem kasę, kupowałem komiksy, wiesz, zaczynałem czytać wszystkie te portale komiksowe, wiesz, zobaczyłem, jak są inni autorzy polscy, powolutku wkręcałem się w środowisko, i tak czytając coraz więcej, coraz więcej, no, no, bardzo się zainteresowałem komiksami. No potrafię, mam, mam, mam teraz no naprawdę, no może nie wiem, mnóstwo, ale dużo komiksów. Będę miał na pewno dużo więcej i każdy z tych komiksów czytałem po kilka razy czytałem, a przeglądałem po kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, bo naprawdę, nie, jak mam kilka ulubionych komiksów pod względem jak gdyby artystycznym, to w nich mógłbym zupełnie mieć mógłbym po na nie gapić, jak na dzieło sztuki, bo bardzo wiele się właśnie po prostu uczę, tak patrząc na pewno, nie wiem, rozwiązania, którzy, którzy, których stosują Inni autorzy. Więc tak, bardzo dużo czytam komiksów. I tak, zacząłem więcej czytać komiksów od, właśnie od pierwszego WSK, na którym, pojawił, na którym byłem, i to było to WSK, na którym pojawił się kolektyw. Okej, okay, to jeszcze, skoro już pytałem Cię o przyszłość, to jakie masz ceny na przyszłość związane bezpośrednio z komiksem? Czy dalej będzie tylko Scento, Kulta i Rekord, czy już coś się szykuje? Mm, wiesz co, na razie po prostu staram się o tym nie myśleć, na razie mam dużo pracy jeszcze w związku z, ze Scientium, już nawet nie chodzi o samo kończenie planu, tylko wszystkie takie dodatki jak jakieś okładki, nie wiem, materiały promocyjne. Poza tym teraz mam to, mówię, sesja mi się zbliża, praca licencjacka, no na, no na takie jak gdyby patrzę teraz bardzo na, dosłownie na kilka tygodni, kilka miesięcy w przód, co będzie dalej, na pewno będzie rekord dalej ciągnięte, bo to jest, bo ja mi się podoba ta seria, chcę zobaczyć do, do końca z czym Robert pójdzie, bo ja sam całego zamierzenia tej serii nie znam jeszcze. Eee, I co będzie dalej? No na pewno będzie rekord, nic więcej nie potrafię powiedzieć, na pewno się będę łapał jeszcze czegoś nowego. Bo, bo mówię, bo tam kilka czy kilkanaście plansz na, na pół roku, to, to już teraz nie będzie dla mnie żadne wyzwanie, więc będę miał trochę czasu na rysowanie. Ale nie umiem ci jeszcze powiedzieć czego, no i podejrzewam, że bardzo długo będę musiał odpocząć od rysowania albumu, bo po prostu jestem zatyrany. Okej. Okay. Dobra, teraz przychodzę do takich pytań, mniej no, szeregowych powiedzmy, bo te, które teraz zadawają, to zdaje każdemu. E, jak to jest z twoją kreską? Czy ona wy, wyewoluowała z czegoś, czy po prostu jakoś tak było, że zawsze tak rysowałeś i jakoś tak mm. się stało, że tak to wygląda? Wyewoluowała i ewoluuje cały czas, bo ja mam tak, że muszę się strasznie pilnować, bo e, to jak gdyby czym się najbardziej teraz to czym w danym momencie najbardziej się jak gdyby interesuje jaram się e, tego jak gdyby mówię o komiks tudzież o animację tego jak gdyby mm. styl no może no staram się kopiować to z, złe słowo, ale jak gdyby bardzo, tak w momencie kiedy m, strasznie byłem zaczytany w Skocie Pilgrimie, jak zresztą większość osób, co był taki mały hypik na Skota Pilgrima, to mały. wtedy, no duży hypik, no ja byłem jedną z osób, które strasznie hypowały to, bo no, strasznie się jaram tym komiksem, to, yy, to zaczynałem, to mimowolnie patrzyłem jak rysuje klejowi większe oczy, jak robię taką mimikę bardziej kartunową, bardziej taką, wiesz, wyrazistą, no nie pilgrimową, tylko taką bardziej kartunową, aż mnie Robert czasami musiał hamować. Wiesz, że mu ten uśmiech poprawny, no bo wygląda jak, jak tak zbyt slapstikowo. I yy, teraz, jak na przykład rysuję sceny, które są bardziej, powiedzmy, hmm, dramatyczno, poważno, inne takie, to już widzę, jak powoli mi schodzi ręka na. Yy, zaczyno. Schodzi ręka na stylczyć. No nie chodzi, nie schodzi mi na stylizację, bo to. Ym, nawet gdybym starał się miernie kopiować to, co robi Ryan Otley, mówię to Ryan, Ryan Otley, czyli Rysownik Niezwyciężonego, Invincible. Jestem pod strasznym, wielkim wrażeniem tej serii. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych komiksów Top 3, bo to cały czas się zmienia. Nie jestem do końca pewien, który w danym momencie lubię najbardziej. I Ryan Otley jest świetnym rysownikiem, jest moim wielkim, jak gdyby guru w tym momencie. I ja widzę, jak niektóre, jak gdyby rozwiązania, zaczynam podłapywać od niego, nie wiem, sposób rysowania pięści, czy, czy to jak on... No i po prostu zaczynam, zaczynam mimowolnie, jak gdyby staram się przerzucać pewne jak gdyby charakterystyczne, może nie charakterystyczne rzeczy, no po prostu, no, po, widzę, że teraz kreska mi bardziej w stronę właśnie tego jak chciałbym, by moje rysunki wyglądały, gdybym rysował jak Ryan O'Tley i dwa się do tego zaczyna moja kreska schodzić i to tak strasznie zależy od czego wiem, że pod bardzo wielkim wrażeniem byłem i cały czas jestem ale teraz już mniej z stylu Eduardo Riso i po prostu no, siedziałem się gapiłem w te komiksy jak on rysuje i starałem się rysować jak on na szczęście nigdzie tego nie publikowałem, bo to po prostu jest zwykłe zżynanie ale gdyby uczyłem się na tym Friedrich Peters Friedrich Peters, który rysował Lupusa, Niebieskie Pigułki czy RG Uwielbiam go, to jest też jeden z moich najbardziej takich jak gdyby ulubionych artystów i też w momencie kiedy byłem strasznie zajarany lupusem to jak gdyby chciałem rysować jak on i na przykład hmm, Récourt wtedy rysowałem, się zastanawiam w których momentach on jest taki podobny, ale może nie podobny, ale no, mówię, że jak gdyby tak płynnie mi to wszystko wychodzi. W zależności od tego, czym się w danym momencie jaram, tak mi na to mi odrobinkę ręka schodzi, bo też mówię, bardzo mi daleko do tych osób, o których mówię, a też wiesz, boję, boję żeby nie być posądzone jakieś kopiowanie, więc po prostu się pilnuję, ale no, ja sam widzę po sobie, po tym jak rysuję wpływy tego, czym aktualnie się interesuje A mówię, z stylu cały czas mi się wydaje, że... Hm. No nie wiem do końca jak, jak, jak, w jakim stylu ja rysuję się, śmiałem skaretanym wykurzem, że my reprezentujemy podobny styl, bo my nie rysujemy ani kartonu, ani realizmu, jest to tak zwany kartunalizm, bo w sumie rysujemy zgodnie z pewnymi anatomicznymi zasadami, ale często je naginamy i robimy bardzo kartunową mimikę, jeżeli nam to pasuje i dlatego jak gdyby nie umiałbym rysować kartunowo gdybym chciał, musiałbym się bardzo spinać, żeby tak narysować i tak by mi schodziło na ten, jak gdyby, mój rysunek środka, a z kolei realistycznie, no mówię, teraz będę chciał, jak skończę scenię, popróbować sobie coś bardziej realistycznie rysować i w tym chciałbym się wyrobić, no ale to też, mówię, nie wiem, no to jest wszystko płynne, już jak gdyby mam taki sposób rysowania, w którym czuję się pewnie i który przychodzi mi naturalnie, ale czy to jeszcze jest ten mój taki charakterystyczny styl? No sam nie wiem, bo się po prostu trochę bawię. No chyba jest już, bo mam znajomych, którzy tak przeglądają, na przykład yy, kolekcji, i yy, o, to jest twoje, no na skąd wiesz? Nie przeczytałeś jeszcze, kto to, to robi? No ale ja już widzę, jak ty rysujesz i pamiętam, jak ty rysujesz, więc chyba mam już taki trochę charakterystyczny styl, no, ale według mnie to wszystko jest cały czas płynne. Okej. Okay. Uh... A scenariusze? No, rysujesz głównie do scenariuszy Roberta Sińskiego. a czy wcześniej, jeśli dobrze słyszałem, to wcześniej też słyszałeś do scenariusza Kura? Dobrze pamiętam? Tak, ale to mówię, to raptem dwa czy trzy paski Dominika. No, a czy... Myślałeś o tym, żeby narysować coś własnego? Miałeś jakąś taką historię, którą bardzo chciałeś zrealizować? Nie, nie, nie. Ja mówię, czy jestem absolutnie antytalentem, jeżeli chodzi o wymyślanie historii. No znaczy widzisz, ja bardzo lubię opowiadać swego rodzaju anegdotki, czy, czy wkręcać ludzi czymś wymyślanym na poczekaniu, ale to nigdy w życiu nie jest wystarczająco dobre ani kreatywne. Aby zamienić to w jakąkolwiek spójną historię ten, komiksową. Już od, nie wiem, pół roku już obiecuję Robertowi, że zrobię hmm. dla niego jakiś short, bo teraz, bo chcę, żebym to ja był scenarzystą, on będzie rysownikiem, bo on też potrafi rysować. Oh. Dlatego zrobię mu jakiś short i z tym shortem gdzieś pójdziemy. I oczywiście zrobię ten short najcięższy, jaki tylko może być, bo Robert mnie katuje i mi wymyśla takie sceny w różnych deszczach i innych takich, które bardzo ciężko się rysuje, i dlatego ja mu dam. Też jakieś bardzo ciężkie sceny, on się umęczy z No ale widzisz, ale widzisz no Obiecuję że coś wymyślę, ale Nie, nie cholera nic nie mogę wymyślić ja nie, nie mam, nie, nie umiem, nie umiem, to, to nie dla mnie Jeżeli musi mi coś wpaść na przykład do głowy, nagle wiesz pod takim Nie wiem, uderzeniem jak no że myję się pod prysznicem nagle bama, no tak, jest coś takiego No ale mi nic takiego póki co nie wpadło, jeżeli nie wpadnie to nie wymyślę więc, jeżeli wpadnie no to to może mi się uda. Tak czy inaczej żadnej historii nie mam do opowiedzenia. To nie ja. Ja nie umiem. Um, a jak to jest z tym, że wszystkie twoje komiksy są praktycznie w dwóch kolorach, czerni i bieli? Nawet szarości brakuje. Czy to tak. jest tylko wyłącznie kwestia tego, że tak się szybciej rysuje, czy też może obranej stylistyki, czy na w świecie boisz się kolorów? Kolorów się boję, bo w kolorach nie czuję się najlepiej. Nie czuję się dobrze w dobieraniu barw. Zazwyczaj dobieram barwy bardzo takie, jak gdyby, e, takie delikatne, może takie bardziej szarałe, bo takie niewyraziste, żeby przypadkiem nie spieprzył jakichś kontrastów czy czegoś takiego. widzisz ja nigdy nie byłem w, żadnych, na żadnym, w żadnej szkole plastycznej czy na zajęciach z malarstwa, z rysunku. Mi brakuje pewnych takich podstawowych, jak gdyby, malarskich umiejętności. I między innymi dlatego mi się kiepsko koloruje, no wiesz, no już parę rzeczy jak nie naście pokolorowałem tylko i wyłącznie własnymi siłami, więc no, kolorować potrafię, no na pewno nie tak jakbym chciał, czy, hm, czy tak jakby ktoś mógł uznać, że jest ładnie pokolorowane, jest pokolorowane w porządku, no ale no tak, więc kolorów się trochę boja, bo za tym kolor to strasznie dużo roboty, jak ja patrzę na komiksy, które są kolorowane, to po prostu, to jak ja bym miał jeszcze tą Scientię kolorować, to ja bym chyba ją do końca życia rysował. To jest tyle roboty przy kolorowaniu. Jak dla mnie, to jest, jak ja, nie wiem, wydaje mi się, że narysować planszę i w czerni i bieli to jest powiedzmy 8 godzin i kolorować to jest drugie 8 godzin. Ale powiem Ci, że przez to ja doceniam, jak coś jest ładnie pokolorowane, jest fajnie, ale dużo bardziej doceniam, jak też potrafi operować czernią. Odpowiednio położone czy, plamy czerni i bieli. Komiksy właśnie tak jak na przykład Ja, vampir" czy jak się nazywał Chicanos. To są komiksy Eduardo Risso, w czerni i bieli i on jest absolutnym mistrzem czerni i bieli. Tak samo komiksy Frederika Petersa. Odpowiednie jak gdyby zbalansowanie czerni i bieli w kadrze, żeby było jak gdyby wagowo to się żeby nie było na przykład, że wszystko jest zbyt ciemne, a dzieje się za dnia, żeby to tak po prostu fajnie wyglądało i umiejętne zaznaczenie właśnie cieni tego, to naprawdę bardzo dużo potrafi pokazać. Ja dobrą czerni-biel, jak gdyby, dużo bardziej doceniam, dużo bardziej lubię niż kolor, niż dobry kolor, a no, zwłaszcza niż słaby kolor. Co do, na przykład szaro co do szarości, powiem Ci, że kurczę, nie próbowałem. Jeśli już bym próbował, to może nie szarości, tylko na przykład kolor selektywny. Żebym robił coś, co jest czarno-białe i tylko yy, błękitne. Ale w sumie mogę to samo zastosować z szarością. W sumie nawet się nie zastanawiałem. Jakoś zacząłem w czerni i bieli, bo to było jedno z takich moich założeń. Ja zawsze staram się sobie stawiać właśnie takie założenia. To teraz spróbuję nauczyć się rysować dziewczyny. Bo kiedyś zupełnie lasek nie potrafiłem rysować, a ja teraz słyszałem, że jest całkiem fajnie mi wychodzą. Albo no to nauczę się rysować w czerni i bieli, żeby umieć te plamy czerni rysować, bo jakbyś za, jak, jak spojrzysz na pierwszy odcinek Rekuar, to są same kontury, to jest sam liner, to jest komiks, w którym chyba nie ma ani odrobiny cienia. Kiedyś coś tam starałem się kreskować, takie jak ja zaczynałem kreskować, to wszystko było tak zakreskowane, że było zupełnie nieczytelne. Więc miałem takie najpierw krok jeden, wyczyść kreskę, krok dwa, naucz się operować czernią. No i cały czas się tą czernią operować uczę. Właśnie Scientia miał być takim komiksem, na którym się tego uczę uczyłem, ale widzisz, przez to, że ona była taka rozciągnięta przez te kilka, na tak jak wszyscy mówię, przez to półtora roku, to ja w międzyczasie rysowałem inne rzeczy, trochę się wyrabiałem, także teraz jak rysuję ten album, to no jestem z niego dumny i liczę, że się spodoba, bo całkiem fajnie mi to wy wychodzi, wyszło. No zobaczymy, co ludzie ocenią jak będzie. Okej. Okay. To jeszcze tak na koniec może spytam cię. Wspominałeś, że tak naprawdę jak zaczynałeś rysować, to co ja tego nie umiałeś, czy źle zrozumiałem? Tak, Ej? zupełnie nie potrafiłem. Takie pieprzone kulfony stawiałem, że aż mi tego wstyd. Jak ja, ja mam, najlepsze jest to, że mam znajomych, którzy pamiętają właśnie takich znajomych od dzieciaka, co się znamy, co przychodziło się... E, co, Cześć, Robert, przyjdziesz do, mój, do domu. No dobra, to pogramy w coś, czy coś. No i tak przychodzili i patrzyli, a co to jest? A jakiś zeszedł łe, ale ty wszystko rysujesz. A teraz się ze mnie śmieją, że mi ten zeszyt zabiorą, bo cały czas pamiętają i sprzedają za grube pieniądze, kiedy już będę sławny. No dobra, liczę, no dobra ale. No jasne. Dobra, ale nie o to mi chodzi. Ale to jednak było jak jeszcze: byłeś dość młody, te pierwsze rysunki. Tak, tak, tak, tak. 7-8 no. lat. A myślę, okay. że człowiek, który może słuchać mojego podcastu, który na przykład ma już te 15 i więcej lat, który też twierdzi, że w ogóle nie kompletnie nie potrafi rysować, tylko stawia kulfony myślę, że jest sens się zabierać za naukę rysunku w tym momencie, tak. czy już za późno? Absolutnie, absolutnie w każdym momencie jest sens się zabrać, ponieważ ja widzę, że największy progres zrobiłem nie wtedy, kiedy tam od dzieciaka sobie coś tam dubałem, tylko mniej więcej z liceum na studia. Wtedy to był okres taki, kiedy mocniej rysowałem, nawet jeżeli nie rysowałem tam do kolektywów, to rysowałem o tak sobie dla siebie i wtedy jak gdyby, wtedy jak gdyby najwięcej się nauczyłem rysując od zera, mówię ci po prostu, no, to jest ciężko, wiesz, bo wtedy ja już lubiłem sobie rysować, rysowanie było dla mnie odprężające. jak zauważyłem, że robię progres, to jak gdyby sam się napędzałem, było to dla mnie fajne. Nie wiem, gdyby, nie wiem, jakby to wyszło, gdybym ja od początku, od zupełnego zera, starał się rysować i, i chciał być coraz lepszy, coraz lepszy a mi to nie wychodziło, bo, no, bo po prostu nic nie potrafi i ten progres jest bardzo wolny, więc nie wiem, jakby mi to wyszło, e, gdybym... W w takim momencie starał się uczyć rysować, ale jeżeli ktoś zupełnie nie potrafi rysować, a chce się nauczyć, to śmiało niech leci, bo im więcej rysuje, tym lepszy będzie. To nie jest tak, to jasne, jest też coś takiego jak talent, ale według mnie talent pomaga jak gdyby nauczyć się tego rysowania szybciej, bo narys narysować, nauczyć się rysować może każdy, absolutnie każdy, po prostu musi rysować od początku polecam, nie wiem, przyrysowywanie ze zdjęć, z innych rysunków tak, żeby sobie wyrobić rękę, żeby umieć postawić prostą kreskę albo narysować kółko, które się ze sobą łączy i nie jest jajkiem później, nie wiem, ja się uczyłem rysować z takich książek takich właśnie dla początkujący rysowanie że jakieś podstawowe zasady anatomii rysujesz ludzi, rysujesz dłonie nawet jak, powstajesz, jak powstaje manga była w moich rękach przez pewien czas i z tego też się wiele nauczyłem i i da się, naprawdę da się, bo mówię ja, ja kompletnie nie potrafiłem i przez to, że sobie Pokémony i Dragon Balle y przerysowywałem to się na początku zaczęło przejawiać tym, że, że zamiast trójki miałem piątkę, a potem nawet szóstkę z plastyki, no a potem sobie taką zacząłem rysować, nawet komiksy zacząłem rysować. No właśnie, jeszcze jedno pytanie, które mi teraz przyszło do głowy. Rysujesz na tablecie czy standardowo ołówki, cienkopisy i tak dalej? Na tablecie w 100% robię wszystko na tablecie, już od mniej więcej od, nie wiem, z rok, z półtora. No A myślę, ciężko, z półtora ci było, ciężko ci się było przestawić? Wiesz co, nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie, bo od razu zauważyłem, że ten tablet to daje mnóstwo możliwości zaoszczędzenia czasu. I to mi się bardzo spodobało. Jakoś tak miłowolnie sobie siadałem i rysowałem na tym tablecie i nawet nie zauważyłem tego momentu, w którym... Poczułem, że, a, że, że, że przestawiłem się, że da się rysować na tablecie. Co jest gorsze, co mnie spotkało, to jest do tego stopnia się przyzwyczajem do tabletu, że teraz jak mam rysować na kartce papieru, to dosłownie drży mi ręka. Nie umiem, nie umiem rysować, bo się boję. Jestem, jestem przyzwyczajony do takich zamaszystych, luźnych ruchów nadgarstka, bo na tablecie się rysuje wrażegowane CTRL-Z. A na papierze tego nie ma, a na papierze muszę się zastanowić, że zaczekaj, teraz niczego sobie nie powiększę, niczego sobie nie przesunę, wszystko musi być jak gdyby dobrze narysowane i mówię, po prostu rękami mi drży. Dobrze zacząłem sobie jakieś szpicowniki brać na wykłady i trochę tam rysować, bo, bo kiepsko ze mną było, kiedy znajomy podszedł do mnie z kolektywem i powiedział, weź mi coś narysuj. No, no dobra, narysowałem mu na okład coś, tylko że tak czułem po sobie, że o kurczę. Ale mi się słabo rysuje. Zupełnie się przestawiłem. No dobra, to dzięki wielkie, że chciałeś tutaj wpaść i pogadać o komiksach. To Do usłyszenia. No, do zobaczenia, do usłyszenia.